Witam Was, audycja 100 Gram Popkultury. Tym razem ze mną jest Arkadiusz Trendowski i Przemysław Siemion, czyli Przemion. Arex UK. Witam z Holandii, tutaj Przemion. I ja, czyli jak zwykle Papa. To już kolejne spotkanie z podcastem 100 Gram Popkultury. Mówimy o fajnych rzeczach, które dzieją się w świecie, książek, seriali, filmów, muzyki, ale nie tylko, o wszelkich wydarzeniach kulturowych, popkulturowych, czyli o wszystkim tym, co interesuje nas. A miejmy nadzieję również Was zainteresuje, z czym spotykacie się na co dzień i fascynuje Was tak samo jak nas, bądź zafascynuje po tym, gdy o tym usłyszycie. No to może dzisiaj zaczniemy od gościa, bo hmm, zapytamy się gościa, co tam skonsumował, oprócz kaczki. Oglądałem y, na zdjęciach pięknie wypieczoną kaczkę. Co to było? Kaczka po jakiemu? Kaczka po chińsku. Tak? Eee, tak? Tak, tak. Eee, bardzo dobra zresztą. Eee, Okej, okay. no to tak trochę mnie już zaskoczyli. Eee, szukam polskiego. <grym> eee, nie, bo nie, nie zdążyłem znaleźć polskiego tytułu tej książki, którą chciałem powiedzieć. I eee, no, to już chwila, chwila, chwila. Eee, Czy też w języku angielskim? Eee, tak. Eee, książka po angielsku nazywa się Snow Crash. I po polsku, o, właśnie, to jest eee, zamieć. Książka to jest gatunku science fiction. Ja swego czasu odkryłem tę książkę zupełnie z polecenia przez zupełnie osobę, powiedzmy, trochę przypadkową. I byłem totalnie zaskoczony, jak, dlaczego ja te książki w ogóle nie, mogłem, e, nie, nie przeczytałem wcześniej. Te książce są, jest tak, jest wszystko. Jest e, zmiana systemu politycznego, upadek oczywiście świat korporacji, e, przyszłość, niesamowite, niesamowite technologie, e, wirusy komputerowe, sieć, e, sieć oczywiście, taka jak znamy z Neuromancer'a i z tych Shadowrun'a i z takich systemów takich bardziej hardkorowych, że e, tak powiem, cyberpunkowych e, klimatów. Są dostarczyciele pizzy, ludzie, którzy po prostu jeżdżą na jakichś że tak powiem, deskorolkach, które są bez kół, jeżdżą po całym, że tak powiem, używając haków, przyczepiają się do innych tych, do innych osób i jeżdżą na nich. Jest, ludzie posiadają rzeczy w świecie realnym, jak i w świecie wirtualnym. I główny bohater posiada też katanę i jest dostarczycielem pizzy i pracuje dla mafii generalnie chyba więcej nie można powiedzieć i powiem, książka jest genialna I, i ja nie wiem jakim cudem tak późno dopiero na nią wpadłem ale perełka jeśli chodzi o science fiction i jak poczytałem trochę o niej więcej jest to książka bardzo znana po, polski tytuł to jest Zamieć Neil Stephenson a po angielsku nazywa się Snow Crash ja mam tą książkę na Kindle <kuh> i on zawsze omijałem no kurczę, zaciekawiłeś mnie. A akcja się dzieje na Ziemi? Tak, tak, tak. Na, na Ziemi. ziemi. Tak. Ale też częściowo dzieje się w świecie wirtualnym. Omijałeś może książkę, bo myślałeś, że to jest kolejna historia katastroficzna dziejąca się w Stanach Zjednoczonych. Nie, ja, ja, ja po prostu, na przykład jeśli chodzi o mnie, dlaczego ja tak późno w ogóle na ten, ja w ogóle nie znałem tego autora. Autor jest genialny. Jeśli chcecie poczytać o mafii, o dostarczycielach pizzy, e, niesamowitej technologii. I to jest w taki wirtualnym. typowy cyberpunk, tak? E, tak, ale jest niesamowicie odjechany, jest tak odjechany pozytywnie, że mhm. ja, no, no super, jest, jest świetny. Jest, no jest dosyć relacyjny. pokaźna ta książka? Tak, tak, tak, tak, jest trochę tego. no. Czego? Nie pamiętam z tym dokładnie, bo też to czytałem na e-booku teraz to wiesz. Kindle waży tyle nie. samo. A, po raz pierwszy Kindle nie. dzisiaj e, wziąłem, nie, wczoraj wieczorem wziąłem rano Kindle do ręki. I wiecie co? Bateria mi padła. Mm. Ale to mi się to, no, mi się to zdarza. Mi też się to zdarza, bo ja rzadko ładuję cokolwiek przez kabel, wiesz? Ja po prostu ładuję wszystko sobie przez chmurę i często zapominam podładować sobie Kindle. Tak, ja też korzystam z tej opcji, że można wysłać Wi-Fi. W ogóle to jest fantastyczne, że jak już książka jest na, na komputerze, to po prostu jednym kliknięciem wysyłam ją do Kindle i już pojawia się, gdy... Bierzemy tego książka, każdy, każdy artykuł, który zobaczysz gdzieś tam w internecie, możesz może ten sam sposób... No, deski. ja tak właśnie używam Instapaper i zresztą w, w woblingu polskich tych to praktycznie kupujesz i od razu ci wysyła na Kindle, Jaki adres tylko zapiszesz w sklepie. Tak. No właśnie, o, o to chciałem was spytać, bo ja nigdy nie korzystałem z takiego zbierania artykułów. Ja wiem, że wykorzystacie z tych aplikacji różnych. Ty mówisz o Instapaper, tak? Tak, ja dobrze. używam Instapaper i Pocket i obie są lepsze. Instapaper jest, żeby mieć pewne funkcje. Aplikacja kosztuje chyba pieniądze, nie wiem ile teraz, ale ma lepsze wyszukiwanie. i Lubię obie, powiem tak, bo Pocket jest darmowy i wystarczy, większości ludziom wystarczy bez problemu, a Instapaper ma pewne kilka funkcji, które mi się bardzo podobają, plus to jak wygląda. I używam obu i obie są super i obie mają funkcję wysłania artykułu lub grupy artykułu z danego tygodnia, które polubiłem na Kindle. I na przykład Instapaper wysyła mi z danego tygodnia wszystkie artykuły, które e, sobie zachowałem, wysyła mi jako paczkę pod, e, w piątek albo w sobotę zawsze dociera na Kindle, że w weekend mogę sobie poczytać. I to jest z tego, co słyszałem w formie tak jakby gazety przygotowanej dla Ciebie, składającej się z tych treści, tak? Tak, tak. Ja wychodzę z założenia osoby, która kompletnie nie wie, jak to wygląda i funkcjonuje, dlatego zadaję takie pytanie, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, jak, jaka jest idea tej aplikacji, co ona daje i jak z tego można później korzystać. Czyli... Drodzy słuchacze, sami przygotowujecie y, swoją cotygodniową gazetę y, po prostu wybierając artykuły, które znajdziecie w internecie nie macie w danej chwili czasu by je przeczytać. Wysyłacie je na swojego kindla za pomocą tego Instapaper. To się, to się zbiera przez te kilka dni i później dociera właśnie do waszego Kindla. I w tramwaju sobie można poczytać. Dokładnie. No w dużej mierze po prostu o co chodzi z tym, z tymi wszystkimi, to tak zwane się nazywają Read it later typu programy, też był kiedyś program Read it later, on teraz nazywa się Pocket i Pocket jest na stronie internetowej, jest na Kindle, jest na Androida, jest na iPhone'a itd., Instapaper jest podobnie Kwestia jest taka, że po prostu y, na przykład pracujecie, albo gdzieś jesteście, coś zajmujecie się, na przykład nie wiem, szukacie czegoś do roboty, ale znaleźliście ciekawy artykuł, nie wiem, o bieganiu maratonów, albo nie wiem, o, o zrobieniu nowej, e, nowej, nie wiem, kolacji w stylu tajskim, czy coś takiego, a nie chcecie teraz czytać tego, naciskacie na przeglądarce przycisk Instapaper albo Pocket, są pluginy mm. do tego i tak i to się wysyła, możecie też od razu do Kindle wysłać, jak jest dłuższy artykuł, na przykład dłuższe wywiady, z jakichś stron, to ja wysyłam od razu na Kindle, bo ja chcę na sobie na Kindle na przykład poczytać. I to same artykuły od razu mi się ściągają na iPhone'ie i, i używając właśnie tej aplikacji obojętnie Instapaper czy Pocket i po prostu o to chodzi, że czasami nie mamy czasu przeczytać wszystkiego i czasami zresztą nie chcemy czytać wszystkiego, bo ktoś na Facebooku wrzucili 10 ciekawych artykułów jakbym miał wszystko czytać co na Facebooku mam ten, to podejrzewam, żebym nie zaczął pracować do godziny 19. No i to jest, to jest też fajne uzasadnienie dla posiadania Kindle'a. Jeżeli ktoś twierdzi, że lubi tylko i wyłącznie papierowe książki i, i, i nie chce na przykład przekonać się do tuszu elektronicznego, to, to jest jakby kolejna zachęta do tego, żeby jednak sięgnąć po tego typu rozwiązania. Ja ostatnio dotarłem do takiego momentu, że okazało się nagle, że źle mi się czyta książki w łóżku. Po prostu oduczyłem się trzymania tego ciężaru nad swoją głową przez to, przez to ja że, ty, że czytniki ja, ja mam są to samo. Ja, ja mam to samo, raz, że się źle czyta a dwa, to wydaje mi się, że mi się wolniej czyta książkę papierową ja po prostu przedzieram się, jeżeli mam książkę papierową to ja się z nią męczę już tygodniami a w Kindle wykorzystując sytuację takiego mikroczytania czyli podczytywania kiedykolwiek się da ja taką książkę po prostu potrafię przydać w kilka dni, bo tu 5 minut się wyrwie, tam 2 minuty, tam 10, tam pół godziny, wiadomo. A z książką papierową to jednak jest ten problem, że nie nosisz jej przy sobie gdzieś cały czas, a telefon nosisz i, i później to wszystko synchronizuje razem z Kindlem tym, tym dużym i to wszystko fajnie gra. I znak naszych czasów jest taki, że kogokolwiek zapytasz, jeśli czytamy tą samą książkę i się go pytasz, gdzie jesteś, to on ci nie mówi na stronie 216, tylko 30%. No to, to, to, to tutaj się różnimy, jeżeli chodzi o konsumpcję książek, bo ja y, w innych sytuacjach y, czytam wersje elektroniczne, a w innych sytuacjach y, sięgam po książki papierowe i u mnie się to idealnie uzupełnia. Podejrzewam, że nigdy nie zrezygnuję z y, papieru, bo jednak pozostaje jakiś sentyment i, i, i no jest inna radość czytania, owszem, nie powiem, ale w niektórych sytuacjach jest y, drugi elektroniczny wygodniejszy. Ja oczywiście też nie rezygnuję z papieru, bo ja lubię y, mieć I, i dużo książek, y, szczególnie z literatury faktu, jest niedostępna wciąż w wersji elektronicznej te książki, które mają dużo zdjęć, te które są mi popularne, a, a ciekawią małą grupę wybranych tam pasjonatów jakiegokolwiek tematu, no to wciąż są tylko dostępne w wersji papierowej i, i po takie właśnie książki najczęściej teraz kupuje, bo głównie kupuje teraz w, właśnie w postaci elektronicznej. I, I w taki oto sposób od zamieci Nila Stephensona e, przeszliśmy do, do opowiadania ludziom e, o czytnikach elektronicznych. Czy coś w kwestii zamieci? Przemian chcę jeszcze dodać. Ja tutaj wyczytałem w międzyczasie, że to jest książka z 1992 roku, czyli jakby dawno, dawno temu powstała taka futurystyczna wizja przyszłości tak, to bo raz, a po drugie, był wtedy bardzo modny no rozwijał się, no bo wiadomo William Gibson e, i ten, ale to e, jeśli chodzi właśnie o matrycę, tą sieć całą i tak dalej, bardzo ciekawe i tam też właśnie, też mi się wspomniało, że było pełno sumeryjskich mitów nie, książka jest naprawdę napakowana wieloma rzeczami można się zaskoczyć i, i po całym świecie się przenoszą, bo przenoszą się ze Stanów do Japonii chyba tam jest Hongkong i tak dalej więc e, list tego trochę więc generalnie bardzo polecam jeśli lubicie dostarczyciela pizzy, który pracuje dla mafii z mieczami samorafijskimi, no, to, to, to jest dla Was. A ja skończyłem, moi drodzy, dwutomową książkę Jacka Komudy. To dwutomowa to tak może w cudzysłowie, bo to jedna książka przecięta na pół. Taki skok na kasę w stylu wydawców w Polsce. Zazwyczaj filmowcy wykorzystują ten trik. No właśnie, a tutaj Jacek Komuda napisał książkę pod tytułem Galeony Wojny. Ona sprzed przed paru lat jest. I, I to jest taka prawdziwie marynistyczna powieść, przygodowo sensacyjna. Akcja dzieje się w 1627 roku. Jak wiadomo, w tym czasie była bitwa pod oliwą. I głównym bohaterem jest postać historyczna. Arend Dickman. Dickman był admirałem dowodzącym naszą polską flotyllą. No i najpierw przed bitwą pod Oliwą w pierwszym tomie mamy y, taki wątek sensacyjny. Wszystko się dzieje oczywiście na morzu. Y, jest, są naprawdę te morskie klimaty. Komuda oddał bardzo fajnie i bardzo mi się podobały te wszystkie morskie akcje. Jest tam tajemnica, jest tam, jest tam sensacja, jest sporo bitew, sporo takich potyczek morskich. Aż do drugiego tomu, gdzie mamy naprawdę opisaną z takimi szczegółami bitwę pod oliwą, że praktycznie możemy liczyć się tam każdej kuli i tu nie przesadzam. No, aż momentami nużyła mnie ta opowieść, mimo że lubię bitwy w książkach, no to jednak, kurczę, po którejś tam stronie, kiedy mamy każde odbicie miecza, finta, jakaś tam tu pół obrót i, i oni krzyżują sobie te szable z sobą i wszystko to jest tak dokładnie opisane, to już po pewnym czasie dostaje człowiek znużenia. Tym niemniej książka dosyć wciągająca i bardzo szybko się czyta, bo to są dwie króciutkie książki. One mają po 200 parę stron, no to sami rozumiecie, że to mogła być jedna książka, tym bardziej, że tam tak naprawdę akcja nie powinna się, w ogóle się nie dzieli jakby na dwa atomy. tam jest po prostu ewidentnie podzielone to, o ciachniemy sobie na tym rozdziale i tyle no, książka do poczytania dla tych którzy lubią, bo w polskiej literaturze takich barynistycznych historii nie ma zbyt wiele to, to prawda są tam elementy fantastyki też Niewielkie, ale są Są tam elementy są właśnie kosmici? Są kosmici? Kosmitów nie ma, kosmitów nie ma Jest lewiatan Ostro Ostro no, mamy, nie, mamy ciekawą książkę przygodową Kto lubi klimaty XVII-wiecznej Polski To sobie tam Znajdzie coś dla siebie Co prawda to nie jest Nie ma tam klimatów Waćpanów imć panów i innych mospanów panów znanych nam z potopu bo Jacek Komuda znany jest z takich głównie książek ale <grywamy> mamy przechylenie szali na marynistykę i to mi się bardzo podobało bo ja po y, mojej pracy maturalnej już nie wracam do XVII wieku tak z reguły rozpisałem się za dużo no dobra, zeszliśmy z torów, także Jacek Komuda, Galeony, Wojny, jeszcze raz przypomnę y, dwa tomy w cenie dwóch, znaczy jedna książka w cenie dwóch, coś w tym stylu, o. ogólnie polecam rozrywkowa rzecz. Ja może coś teraz dla fanów y, obrazków ruchomych, ostatnio ciekawy film widziałem, trzeba przyznać, y, Oz Wielki i Potężny z 2013 roku w roli głównej James Franco. To taki multitwórca, można powiedzieć teraz, bo to jest i reżyser, i scenarzysta, i producent. Pokaż mi, pokaż mi teraz produkt, gdzie nie ma Jamesa Franco. Tak, słyszałem kiedyś właśnie, że, że to jest człowiek, który angażuje się po prostu wszędzie, gdzie się da. On nawet podobno swego czasu ukończył szkołę malarską i hobby, jakim jest malarstwo dla niego, doprowadził też do tego stopnia, że wystawia swoje prace i sprzedaje. I na przykład jednym z klientów Jamesa Franco była Sharon Stone, na przykład. Także to taka samo napędzająca się Ciekawe, y czy jest dobrym fryzjerem. Machina. Nie wiem, może o tym się również przekonamy. Ale wróćmy do filmu. Oz wielki i wspaniały z 2013 roku. Y no, i tutaj, jak już wspomniałem, w roli głównej James Franco. I spotkamy tam również Mile Kunis, Rachel Weisz, którą znamy z Mumii, czy Mumia powraca z Konstantina, i Michelle Williams, która całkiem niedawno grała w takim filmie jak Mój Tydzień z Merlin. O co chodzi w filmie? Oz wielki i potężny. Można się domyślić, że chodzi o Oza z krainy Oz. No i tutaj właśnie... Czyli to jest kolejna taka... Um, kolejna <śmiech> historia odświeżona księżnika z krainy Oz. No właśnie, ja nie wiem jaka jest y, ta taka pierwsza wersja. Nie, nie znam... No Dorotka nie... I, i tak dalej. Idzie sobie żółtą ścieżką pierwsza wersja jest tak. Kto idzie? Dorotka idzie sobie tą żółtą ścieżką, napotyka... Lwastra, na Wróble i Rycerza. No, no właśnie, że nie, bo to jest historia jakby o tym, skąd wziął się os, wielki os. No i główny bohater w tej roli, James Franco, jest magikiem, takim podrzędnym, jeździ z cyrkiem, który przemieszcza się z miasteczka do miasteczka. Wystawia tam swoje różne dziwactwa, kobietę z brodą, silnego człowieka, magika, który w oczach ludzi jest nadzieją na przykład na to, że mógłby ich uzdrowić. Jego moralność jest dość szemrana, bo jakby idzie w zaparte, jeżeli chodzi o swoje umiejętności co nie zawsze spotyka się za probatą ludzi, którzy uwierzyli w jego umiejętności. No i w nieoczekiwanych splotach wydarzeń właśnie główny bohater, Oskar, trafia do Krainy Os. A jak głosi przepowiednia, właśnie w Krainie Os ma pojawić się ktoś, kto tą krainę ocali i będzie to właśnie Wielki Os. No i tak, tak się złożyło, że Oscar Mierny magik postanawia nie wyprowadzać z błędu wszystkich tych, którzy uwierzyli, że on może być tym wielkim ozem. Szczególnie yy, od tego momentu, w którym dowiedział się, że mogą za tym iść wielkie pieniążki, że może zostać bogaty, to tym bardziej postanowił nie wyprowadzać ich z tego błędu. Bardzo fajna historia. Hmm, no to czyli się wszystko zgadza. Oz był oszustem, tak? O, spoiler efekty, bajce, e, efekty bajce. specjalne dość ciekawe, taka bajkowa kraina yy, zastanawiam się, bo ty byś się zapytał pewnie tak jak ostatnim razem czy można to obejrzeć z dzieciakami yy, wydaje mi się, że takie kino zabawne, lekkie dość fajne yy, tak zrobiony jest ten film że można to potraktować jako właśnie takie niedzielne, familijne kino po obiednie można usiąść, spokojnie obejrzeć bawić się e, jakby w taki niewymagający sposób i, i na, tym, na tym pozostać tak? nie, nie oczekujemy od tego zbyt wiele, a bawimy się mimo wszystko dość fajnie widziałem zwiastun tego filmu przypomniało mi się I, jest tam początek jak tak, w prawdziwym ozie jest czarno-biały, a później wchodzimy w tą taką naprawdę bujną kolorystykę, tak? Tak, jest taki zabieg. Ja myślałem, że będę oglądał właśnie czarno-biały film, rozmiar obrazu 3 czwarte, a później nagle to się... A tam się z... potem rozszerza obraz, tak jakby tak, dokładnie. jak w kinach odsłaniali kiedyś te, te zasłony. Ale miałem powiedzieć, że to jest efekt, który fajnie podczas oglądania widz to fajnie odbiera i że troszeczkę zaspoilowałeś, ale z drugiej strony, skoro było to w trailerze tego filmu, to nie traktujemy tego jako spoiler. <głos> znaczy nie wiem, czy to było w trailerze Była tam coś też jeszcze później ten trailer tlajle, trailer, trailer A potem coś tam jeszcze sobie, poszuk sobie poszukałem Więc y, Może trochę na, Naciągnę, ale to jest sam początek Uwaga, spoiler <głos> hmm, Tak późno e, Ja tego nie widziałem, ja chciałem to zobaczyć Bo ja pamiętam, była dość niezła dyskusja Na temat pewnych efektów specjalnych Szczególnie jeśli tam chodzi o łączenie tego 3D z, z, z, z live action czyli z prawdziwymi aktorami i tam to 3D jest podobno niesamowitej jakości teraz właśnie sobie zerknąłem, przyglądam się na artykuł na FX Guide no, wygląda naprawdę super więc jest na mojej liście, tak, jest to film, który chcę zobaczyć, ale ostatnio jest bardzo, bardzo dużo filmów i tak, kurde, czasami takie, tego typu filmy po prostu za bardzo tak, gdzieś się chowają i czasami się o nich zapomina. Ale tak, chciałbym zobaczyć, bardzo. A co zobaczyłeś? Co ja zobaczyłem? Tak, no. co, co było ostatnio na wierzchołku twojej listy filmów, które musisz zobaczyć? I... Kurde, zaskoczę was, w Amsterdamie ostatnio oglądałem w kinie polski film Pawlikowskiego Ida. Czyli oglądałem jak to było, jak ona miała, eee, nie ta Agata Trzebuchowska, tylko ta krwawa Wanda, film o krwawej Wandzie i o Żydach. Um, powiem tak, film jest czarno-biały, jest w ogóle 4 na 3, pewne kadry, jest strasznie minimalistyczne i tak dalej, pewne kadry po prostu wieją, bo to jest, akcja dzieje się w PRL-u, tak, to są lata tam wcześniejsze, główne bohaterki poruszają się z ręką, akcja dzieje się częściowo w klasztorze, często w różnych miastach, jest dużo wódki, jest policja, jest akcja wyciągania samochodu końmi i tak dalej, jest dużo stereotypów, dużo haseł antysemickich, jak to wiadomo I... ale co? Pewne, pewne kadry są genialne, pewne kadry są może trochę trywialne, ale sam film jest rewelacyjny, jest po prostu świetny. I wszyscy w kinie, w którym byliśmy taką większą grupą i tak dalej, po prostu wszyscy siedzieli do końca napisów. Odpadli, muzyka koltrajna, jeśli się nie mylę jest w tym filmie i film naprawdę ja byłem zaskoczony bardzo pozytywny bardzo dobry film. A powiedz mi jak on był tak, wyświetlany tak, z, z napisami holenderskim. holenderskimi? Mhm. Tak, tak mieszana, Czyli ja mieszana, z, mieszana, to mieszana. Po bliskość była mieszana nie były tylko polacy. A jakie były reakcje holendrów no, na polskie no, kino? No dobre, bo to jest to jest wiesz to jest ten rodzaj kina. Ja bym powiedział to jako dobry rodzaj piwa, kina. Chodzi o to, że nie jest wiele rzeczy pokazanych wprost, jest wiele rzeczy takich jakby insynuowanych. Jest ten czas na to, żeby się domyśleć, jest ten czas, w tym, to, to nie jest to nie jest taki, to nie jest Spider-Man czy Transformers 4, że w ciągu 4 sekund ginie pół miasta, 47 tysięcy osób i 3, 3 superroboty. Tutaj jest ten czas, że wiesz, nawet jeśli jest akcja w lokalu, ta kamera jest jakby trochę czasami za długo, albo trochę czasami, wiesz, pewne sceny są jakby za długie, ale to jest po to, żeby Cię wprowadzić w ten rytm i to też oddaje rytm trochę tych czasów. Um, niesamowity, naprawdę. Ja byłem, no, pod wrażeniem, niesamowity. Bardzo mi się podobało. Bardzo polecam film. Jak z reguły nienawidzę, jak, sorry, że tak jeszcze wtrącę, ale bo zawsze jak jeżdżę na kamer image, to mamy takie właśnie... Zawsze jeżdżę taką grupą ym, operatorów ym, polskich i, i zawsze po prostu jest coś takiego, jak zaczynają się filmy, to jest tak, co będzie o wojnie czy o Żydach znowu? Bo na kamery Image zawsze jest po prostu kilka filmów o Żydach i kilka filmów o wojnie. Yy, I no i ten jest rewelacyjny, naprawdę, polecam. Yy, powiem Ci, że my kiedyś roz, rozważaliśmy ten temat. Yy, tak naprawdę chyba jest już ostatni czas, żeby jakby rozliczyć te tematy i to pokolenie, które miało rodziców czy dziadków dotkniętych w jakiś sposób przez wojnę, właśnie sięga po, po formę wyrazu, jakim jest kino, żeby no, zrealizować to w, w takiej materii i myślę, że po prostu jakby w kolejnych latach będzie chyba tego coraz mniej. Tak samo jest zresztą yy, z filmami, które dotykają no czasów. Tak, ale większość tych filmów o Żydach czy o wojnie było trochę, że tak powiem, z dupy, nie? Więc, ale to jest moje prywatne zdanie, ale no, takie jest moje zdanie z dom jest jeszcze taka historia bo ja sobie sprawdziłem i przy, przypomniałem w zasadzie, bo kiedyś wywiad z reżyserem y, słyszałem a nie, nie pokojarzyłem teraz klocków, Paweł Pawlikowski to jest człowiek, który wyjechał lata temu i sporą część swojego życia spędził w Anglii, więc jakby pytanie, które ci zadałem jak, jak Holendrzy odbierali polski film mogę teraz wymazać taką wielką gumką bo on uczył się tego dzieła zupełnie gdzie indziej i jakby to, to rzemiosło filmowe przywiózł z, z Londynu, czy tam z innych miast Wielkiej Brytanii do Polski. Tak, on, on dostał ten angielski Oscar, Baftę za Idę. A za, a za, za no. Idę w ogóle dostał Orła. Jako reżyser Orła dostała też Ida jako najlepszy film 2014 no, to... i Agata Kulesza dostała za rolę w tym filmie, no i za montaż. Który powiedziałeś... A Maciej jest... Sztur zrobił, zrobił z IDY i, i, bardzo świetną, y, taką swoją y, orłową y, reklamówkę, jak on co roku robi taki... Y, nie co roku, bo ja wiem, że on chyba co roku nie prowadzi orłów. Słucham? On chyba co roku nie prowadzi orłów, tylko co dwa lata. Nie, nie, nie, co roku, sorry, nie. Nie co roku, y, on co roku nie robi, ale wtedy, kiedy prowadzi, robi taką, taką zabawną właśnie składankę z tych filmów które są akurat nominowane i takim głównym motywem tej składanki była właśnie hmm, w tym roku nie dziwię, Ida. Ale też dziwię, bo Ida ma wiele kadrów. Mi się wydaje, że wszystko, co jest takie w dużej mierze najlepsze w polskim kinie, albo było, jest, tudzież je, będzie, to ten, ten, ten film to jest trochę taki omasz też dla polskiej kinematografii. Pewne szoty, pewne, znaczy pewne kadry, pewien sposób ruch kamery, albo raczej brak ruchu tej kamery pewnie też edycja, jakie jest cięcie, jak jest właśnie montaż robiony nie wiem, wydawało mi się to po prostu no takim, taka typowa, jakby, jakby coś miał nazywać szkołą polską jak oglądam te, te nie wiem, czarne dokumenty, te, te różne serie, te stare filmy nie wiem, różnych naszych mistrzów to, to, to bardzo mi właśnie się nasuwa to, to oglądając idę bardzo nasuwała mi się cała ta właśnie historia polskiego filmu ale ta dobra historia więc to było takie naprawdę też takie fajne uczucie oglądając ten film a ja obejrzałem film może przejdziemy teraz do następnego ja obejrzałem film również polski i również o prl z tym, że pewnie nie tak dobry jak Ida Idę jeszcze nie widziałem, także ciężko mi porównywać ale pewnie, pewnie dużo słabszy bo ten film prasę ma dużo gorszą to jest film Jacka Bromskiego bilet na księżyc Biedna Księżyc to mm, opowieść o dwóch braciach. Jeden idzie do wojska, a drugi go odprowadza, ten starszy oczywiście. I wszystko się dzieje Aha, w... A widziałem trailer, to w tak dużo młodszy do wojska i tam jest zabawa i w ogóle No mów. Tak, i, y, i o to chodzi, że y, ten brat starszy chce, zanim on pójdzie do tego wojska, y, on chce jeszcze pokazać mu trochę życia. Więc przez całą Polskę gdzieś spod Rzeszowa, tak z, z tamtych stron do Świnoujścia jadą, to jest taki film drogi, film odwiedzają przy okazji byłych kolegów z wojska tego starszego brata, zatrzymują się w różnych miejscach, gdzieś na Śląsku, gdzieś w Krakowie, po drodze spotykają różnych ludzi, mamy plejadę naprawdę różnych aktorów, którzy nam tylko migają jako spotkani ludzie, mamy jako konduktora Andrzeja Grabowskiego, mamy jako kolegę y, takiego hipisa y, Piotra Grabowskiego, mamy jako ojca tych chłopaków Krzysztof, Krzysztofa Stroińskiego. także y, aktorzy są dosyć fajnie i dobrze obsadzeni. I y, co ten film jeszcze ma takiego fajnego? W tym filmie jest bardzo dużo muzyki. Jak później sobie sprawdziłem, y, no to y, w w całym filmie jest 38 utworów muzycznych w, różnym, w różnej formie, ale głównie w różnych długości podanych, amerykański także, chyba, Amerykańskie? Bardzo dużo, masa tych utworów. To, to jest muzyka, właśnie, to jest muzyka często też i zagraniczna, amerykańska. Często angielskie kapele, ale też dużo polskich z tych czasów. Jest fajnie dobrana ta muzyka. To wszystko daje taki nastrój, taki beztroski, takiej sielanki, kurczę, takiej wolności, mimo, że jeden idzie do wojska, a drugi tylko na trzy dni gdzieś go odprowadza, za trzy dni wróci do swojej roboty, to mm, ja ten film, kurczę, bardzo mi przypominał w pewnych momentach e, taki kiedyś polski film Wielką Majówkę, kiedy też... Tych dwoje bohaterów żyło w takiej beztrosce, wydawali ukradzione pieniądze, i też towarzyszyła nam wtedy muzyka. Ma nam w, co chwila w tym filmie, i tu mamy bardzo, bardzo wszystko podobnie. Jacek Bromski, tu taki, mm, taki reżyser, któremu się właśnie zarzuca taką sielankowość, taką przaśność tych, tych obrazów, bo nie wiem czy wiecie on też robił taką trylogię filmową u, u ja Pana tego Boga. Nigdy nie oglądałem, ale tam u Pana w Boga w za piecem, u Pana Boga w ogródku i tak dalej, i tak dalej i tu podobno ten film też jest w tych klimatach no i co jeszcze można na tym filmie dodać, okładka trochę jest myląca do płyty DVD i, do, i plakat był mylący, bo bo ile dół plakatu jest fajny, bo tam jest, e, tych dwóch braci idą przez pasy, tak jak e, The Beatles e, na okładce płyty Abbey Road, życie tak, tak. to? No, mamy tam z tyłu czerwony autobus. W ogóle masa tych masa takich jest artefaktów PRL-owskich. Świetna scenografia jest w tym filmie. Mimo że za bardzo chyba kolorowa, bo to wszystko jest podane w takich ciepłych, fajnych kolorach. Słuchaj, tak no, ten przywiska, która tańczy taką nostalgią. że to tylko w wszystko podane. No. Mamy, wiecie, autobusy ogórki, mamy Warszawy, syrenki, te samochody na ulicach, mamy hipisów, są dancingi, są saturatory, które podawały wodę gazowaną. No, te, wszystkie takie, te wszystkie takie artefakty PR-owskie oczywiście występują, ale jeszcze wrócę do okładki i ten dół okładki jest bardzo fajny, tak jak mówiłem, ten taka przypomina ten Abbey Road, a góra to jest Anna Przybleska w słomkowym kapeluszu i w połączeniu z tym z góra z tym dołem daje wrażenie, że to jest kolejna beznadziejna komedia romantyczna i jak rozmawiałem z moim bratem to on powiedział, nie kupił tego filmu tylko dlatego, że wziął okładkę, zobaczył o jakieś gówno, komedia romantyczna i odłożył ten film nie jest mistrzostwem świata bo zaraz wam powiem dlaczego mimo tego wszystkiego, mimo fajnych, a yy, główne role to Adama gra Filip Kławiak. Ja go z, nie znam absolutnie z niczego, ale bardzo podobny jest czasami do Hifa Ledgera, świętej pamięci, także na pewno się będzie podobał. A starszego brata z, gra znany z paru filmów, już dosyć znany w Polsce, Mateusz Ko Kościukiewicz. E, z Wszystkiego, co kocham, wszystko, co kocham, e, Matka Teresa Odkotów i tak i tak dalej. A e, też oglądałem taki wywiad Jacka Bromskiego, to on z pomysłem tego filmu już e, m, po prostu mierzył się od, od wielu, wielu lat, ponad dwudziestu i w pierwszej wersji on jako tych dwóch braci widział Zbigniewa Zaham Zamachowskiego i Jerzego Sztura, którzy wystąpili w dziesiątej części Dekalogu. No także poczekaliśmy parę lat dobrych i mamy inną parę. Kto wie, czy dobrze, czy źle. No i do, dochodzę do końca, bo y, niestety trzy czwarte filmu jest ok, a końcówka jest absolutnie według mnie niespójna to znaczy, z giną, całym tak? filmem. I nie chcę zdradzać, y, co, co się dzieje w tej końcówce. Nie, w ogóle jakby nie pasuje absolutnie do, do całego filmu. Y, dzieją się takie rzeczy, że, że po prostu mógłby to być całkowicie inny film. Inny gatunkowo, inny no inny gatunek filmu po prostu jest przy końcówce i to mi się tak właśnie nie zgadzało nie chcę, nie chcę zdradzać co jest i tak jak A, no czy polecam ja polecam, ja się dobrze bawiłem i za pierwszym razem jak oglądałem z Beatą i za drugim razem jak oglądałem z bratem popijając wódeczkę bawiłem się jeszcze lepiej ten film, ten chodzi. film chodzi wtedy tej... bardziej Trafiał nam do, w gusta, podchodził, bo tam się dużo wódki leje, winko. Tam padają często takie dowcipne kwestie, które wywołują u człowieka, który jest już lekko zmiękczony, wybuchy wesołości. Więc jeżeli ktoś lubi wódeczkę, proponuję pod wódeczkę film Bilet na Księżyc. No i to tyle z mojej strony. No to często jest tak, że, że, że po, polskie kino, jeżeli nie domaga w jakiejś materii, to w stanie rozmiękczenia bywa bardziej lekko to, to, już nie, to już nie lepiej rejs sobie zapuścić? Bardziej znośny, nie? <grych> po raz setny, 56 w tym roku. Ja powiem, że w tym roku, ani w tamtym roku rejsu nie oglądałem, więc to w tym roku pewnie go zobaczysz w 3D. Jest już w wersji cyfrowej, jest odnowiony, także y, ja jeszcze nie widziałem w tej nowej y, wersji właśnie go, tego odnowionego, oczyszczonego, a te y, odczyszczone filmy naprawdę robią wrażenie. Więc i może Rejs sobie obejrze niedługo. No skończyliśmy już y, chyba filmy, wszyscy opowiedzieli o filmach, o książkach i jeszcze może serial, y, bo rozpoczął się parę dni temu, czwarty sezon oczekiwanego przez wszystkich y, serialu Gra o Tron. Ja nie, oczeki ja nie oczekiwałem kolejnego sezonu. My, bo ty nie oglądasz, nie no właśnie Właśnie Nie nic. oglądam i dlatego y, wychodzę z te, teraz z tej pozycji człowieka, który nie widział Gry o Tron, nie czytał książek, nic nie wie na ten temat. To od czwartego, od czwartego sezonu nie <śmiech> zaczynaj. Słyszę tylko od wszystkich <śmiech> Gra o Tron, Gra o Tron. Warto obejrzeć. Wszyscy się jarają, a... Mhm ja się zastanawiam i pytam was czy warto poświęcić swój czas by nadrobić 54 odcinki serialu który ile ma minut każdy odcinek dzisiaj znalazłem stronę która e, wpisujesz serial i pokazuje ci ile godzin stracisz albo ile godzin straciłeś swojego życia na oglądanie sezon czy odcinki e, danego sezonu e, co do gry o tron e, to e, moim zdaniem warto czy to musisz zrobić na raz nie Eee, spróbuj zobaczyć pierwsze 2-3 odcinki jeśli klimat Ci się spodoba to oglądaj dalej, jeśli nie olej tam on jest teraz w takiej fajnej pozycji Przemek bo yy, yy, yy, już 3 lata temu yy, już nie będą yy, nie, be, nie jest, yy, no, nie jest yy, po prostu <śmiech> łatwo znaleźć teraz spoilery t, z pierwszego sezonu nie ma te, tak pełno ich w necie i więc yy, on będzie mógł spokojnie oglądać ten pierwszy, drugi, trzeci sezon, bo, te, bo ta fala spoilerów już po prostu przeszła. Tak, no poza tym też będzie miało fajnie, że jak, jak będzie chciał obejrzeć wszystkie 70 tysięcy odcinków naraz, to będzie w stanie, tak? A, a, a my nie mieliśmy tego, że tak powiem, bo za każdym razem, jak zaczynasz oglądać, tak jak czekaj, to teraz w poniedziałek będzie następny, drugi epizod czwartego sezonu, tak? Um, musimy czekać do poniedziałku tak jak miliony czy miliardy ludzi bo akurat ten serial jest naprawdę wyczekiwany przez ludzi No, bo... no ja, ci mogę, ja ci mogę powiedzieć co będzie ale ja, ja też książki czytałem, ale oni się książek nie trzymają ja wiem, już no, odchodzą tak. coraz bardziej, to właśnie też tak. chciałem powiedzieć o tym czwartym sezonie rozpoczął się wprowadzeniem nowego bohatera w tym sezonie to jest Oberon, Czerwona Żmija to jest jeden z moich ulubionych bohaterów książkowych a co mi się nie podobało yy, w, w, już w pierwszym odcinku tego, yy, no, tego sezonu, że tu skurczę z... Yy, widać u Oberona pociągi homoseksualne, a co w książce nie ma w ogóle miejsca. I to mnie trochę wkurza, no, trochę za dużo. Yy, nie, nie chodzi o to, czy, czy że nie lubię gejów, czy, czy lubię, ale no, trzymajmy się pewnej pewnej kurczę, no... Liter... Nie no, nie róbcie z nas, pederastu. Nie, nie, po, nie podoba Ci się to, co mi nie podobało się w, w ostatnim razem, gdy się spotkaliśmy, gdy rozmawialiśmy o filmie i książce Poradnik Pozytywnego Myślenia, gdy producenci filmu zmienili wszystko, co było w książce, tak samo tutaj dotykają serialu. Które lubisz, które no, oglądasz. licencja poetyka, serial czy książka to są dwie różne rzeczy. I serial było wiadomo, że będzie zmieniony. Wiem, ale no kurczę i, i, i to. No takie, takie a, tanie zagranie. zagranie. No. Wymieniłeś jedną rzecz, a zmienili chyba ze. No może nie sto, ale zmienili co najmniej 30 rzeczy względem książki, z takich małych szczegółów do większych szczegółów. No ale w, jednym, w tym odcinku czy No w tym odcinku hmm. nie, mówię od początku serii, tak? E, więc ściepianie więc się, się o jedną rzecz jest trochę bez sensu według mnie A nigdy nie wiesz co z tego ma, ma, ma, ma wyniknąć, więc no Niektóre zmiany mi się podobają no. nie, nie mów, nie, że mi wszystko się nie podoba, że chciałbym żeby to było dokładnie tak jak w książce, ale No to akurat mi się nie spodobało, bo Oberona bardzo lubiłem No dobrze, no <śmiech> dobrze no, y y no... No dobra, nie, nadal go lubię, nie ma, spra nie ma problemu i co tam jeszcze? Końcówka tego pierwszego odcinka jest bardzo dobra. No jest, jest moc, jest moc. Także czekam na następny odcinek. No to często tak jest, że jak się rozpoczyna seria danego serialu po kilku miesiącach oczekiwania, to musi być wielkie boom, żeby ludzie się nakręcili i oglądali kolejną serię. Często jest tak, że pierwsze odcinki są zawsze takie spokojniejsze. Ja jestem w ogóle niesamowitym fanem e, Dawida Bieniofa. Dawid Bieniof jest jednym ze sc sc scenarzystów, znaczy scenariopisarzy w tym e, w, Game of, w grze o tron. I, bo on napisał moją, jedną z moich ulubionych książek jeden z moich ulubionych scenariuszy filmowych i też jeden z moich ulubionych filmów e, 25 godzina. 25th hour. Nie wiem jak się to po polsku ten, pewnie jakoś, nie wiem, noc pod gwiazdami. Ale 25th Hour to jest to jest genialny. Ja, ja m.in. pamiętam zainteresowałem się tym serialem przez właśnie Dawida Bieniofa. Bo to jest jeden z moich ulubionych naprawdę pisarzy takich a, tych. I on też się wybił. na... A to nie jest Edward Edwardem Nortonem? To jest dokładnie Hour? z Edwardem Nortonem, który będzie szedł do więzienia, tak? Z rewelacyjny film według mnie. E, no, i, i, no i to też był taki. No a poza tym to jest HBO, więc to wiadomo, ale.. To jest taka ciekawa rzecz. No, i on właśnie dostał przez, przez, przez scenariusz do tego 25th Hour i nie tylko. On zaczął się wybijać, bo on tam zrobił później chyba Troje. Potem The Kite Runner. Do Wolverina napisał, ale do Wolverina to mi się akurat tym nie chwalił, bo to był strasznie ciężki ten słaby film. Do Brothers napisał, gdzie było dobre. No, i tak dostał się do HBO, do Game of Thrones. Więc to jest gościu, który odpowiada za to, że właśnie. Są, jest więcej gejów, albo mniej gejów, albo innych rzeczy pozmienianych. No właśnie. Dlaczego nie ruszaj, Arek, tematu? Nie mamy o, tak, Już wszystko jest wiadomo, tak? Dokładnie. <grafy> nie ruszasz tematu, bo, bo nie wolno. <grafy> Dokładnie. Okej, okay, ostatnią rzeczą, którą chciałem dodać z tego, że my tak zawsze książkowo, tutaj ten, e, następny raz obiecuję, że przygotuję komiks, ale chciałem powiedzieć o jednym podcaście. Here's the thing z Alekiem Baldwinem. jest rewelacyjny. I zamiast po prostu on im, on, Alek Baldwin robi wywiady z różnymi ludźmi, nie wiem, teatru, kina, aktorami o, o ich zmianach w ich życiu, o ich sztuce, nie wiem, o tym, co robią i tak dalej. To jest oczywiście po angielsku, jest darmo dostępne. I zamiast opowiadać o tym, ja przygotuję krótkie takie, tam są takie, oni zawsze się reklamują takimi krótkimi jakby zdaniami tymi ludźmi, tych ludzi, którzy byli w programie. I to po prostu najlepiej odda jakieś takie wrażenie z tego, z tego, z tego podcastu, ale to są rewelacyjne wywiady. Tam był Tom York, tam był Robert Lostick, Rosie O'Donnell była ostatnio. W ogóle no niesamowici ludzie. Zresztą D York chyba był nawet dwa razy. Więc bardzo polecam i mam nadzieję, że uda się tutaj wkleić zaraz jakiś taki mały snippet właśnie Tak, bez, reklamy. bez problemu I mają świetny angielski, więc to też jest bardzo dobra wymówka dla ludzi, którzy chcą się nauczyć się lepiej angielskiego Więc bardzo polecam Here's the thing, you can hear more in-depth conversations in our archive From artists to policy makers to performers like Radiohead's frontman Tom York on performing You know, I often ask myself why the hell would you put yourself through this? Because it's very stressful, it's a lot of pressure, and for me mentally I have to I build myself up to it in my head gradually and it sounds really precious but it messes with my head. Listen to more at here's the thing.org. No, to jest ba bardzo bardzo fajne, że artyści robią coś co udostępniają za darmo i. To jest ciekawe. To jest stworzone jakby... przez radio, przez WNYC Radio w Nowym Jorku, czyli jakieś tam WNC radio w Nowym Jorku, więc to jest. No. Ale Boldin jest tym głównym prowadzącym to w Polsce ostatnio taki bardzo ciekawy projekt, który dzieje tak naprawdę się w Ameryce, a ma funkcjonować w trzech Amerykach, bo tak się nazywa. Trzy Ameryki. Projekt prowadzony przez Tomasza Gorazdowskiego, dziennikarza Polskiego Radia programu trzeciego, sekcja sportowa. On wyjechał do Stanów Zjednoczonych i przejedzie przez trzy Ameryki. Cały czas jest relacja na... Anteniem trójki od poniedziałku do czwartku po godzinie 17, ale można tego również słuchać i oglądać w Internecie na 3ameryki.polskieradio.pl panowie tam prezentują materiały wideo, audio, opisy, zdjęcia. Podróżuje z nim Olgierd Michalak, jest operatorem filmowym i on właśnie robi świetne zdjęcia z tej wyprawy, codzienne wpisy. Taka fajna multiplatforma, też dostępna za darmo dla wszystkich, można śledzić podróż, naprawdę ciekawe doznanie. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie słyszeli oraz tym, którzy na przykład słyszeli w radio, a nigdy nie sprawdzili w internecie, jak to fantastycznie jest zrealizowane na stronie internetowej. Wygląda świetnie, ale Tomasz Gorazdowski, on, on, on dużo jeździ, nie? bo on kiedyś jechał dookoła świata na Yamachach, też trójki. On, on dość dużo tworzy tego typu rzeczy, prawda? Tak, to nie jest pierwsza wyprawa w jego wykonaniu, ja wszystkich może nie kojarzę No ja pamiętam, że oni jechali właśnie dookoła świata przez właśnie Europę, Turcję Tybet, Nepal, Tajlandię Singapur, Stany No, robili taką właśnie trochę podróż jak Evan i jego kolega w Long Way Around to coś, no coś w ten deseń, oni trochę bardziej na południe, zje, jeśli chodzi o Azję, bo, bo tam ci przejechali przez Rosję. Ehm, no no i właśnie jechali na tych Yamaha Tenerach, 60-kach. Bardzo fajna wyprawa i też to pamiętam, śledziłem kawałek czasu i no super sprawa kurde, zazdrościć, no, tylko zazdrościć. Tutaj jest fajne, bo podczas tej wyprawy wszystko jest realizowane przez nich od A do Z. Oni nawet pojawiając się w Ameryce, kupili samochód, którym będą podróżować. Z racji na koszty musieli kupić coś w ramach swojego budżetu to auto po drodze więcej pali, mniej pali już była pierwsza awaria tego samochodu w związku z tym musieli odwiedzić warsztat, to też była dość ciekawa przygoda no tak jak mówię, o tym wszystkim można posłuchać o tym wszystkim można przeczytać, można obejrzeć zdjęcia no i śledzić bo naprawdę sporo miejsc odwiedzą będzie Alaska, Meksyk później hmm. ma być Kolumbia w ogóle na, na, na Facebooku widzę właśnie, teraz, gdy wszedłem na, na, na Facebooka, no, znaczy na ich stronę i przez stronę wszedłem na Facebooka Jest strasznie dużo zdjęć, między innymi właśnie jak ten samochód który się rozwalił, rozłożył, jest jakaś Honda taka większa um, Czy Hyundai, Hyundai, e, nieważne, dobra, nieważne, ja się znam na samochodach, wiesz jak... E, świnia na statkach powietrznych, e, więc e, no, wygląda to kurde niesamowicie, Dolina Śmierci Wow. No, z chęcią się w głębi w temat. Tak, warto śledzić, polecamy. No i to chyba tyle w dzisiejszym naszym spotkaniu. Dziś nie było muzyki, ale na pewno nie zabraknie jej podczas kolejnych naszych spotkań. To była audycja 100 Gram Pop Kultury. W tym tygodniu byli z wami Arkadiusz Trendowski z Anglii. Nie, byłem. <grym> Przemek Siemion z Amsterdamu z Holandii tak tak to ja i jak zwykle Łukasz Moczek z Polandii z Polandii